Rozdział 12. I widziany jest znak wielki na niebie, niewiasta obleczona słońcem, pod której nogami był księżyc, a na głowie korona z gwiazd dwunastu. I będąc brzemienna wołała, bolejąc i ciężkości cierpiała ku rodzeniu. I widziany jest drugi znak na niebie, a oto smok wielki rydzy, mając siedem głów i rogów i dziesięć, a na głowach jego siedem koron, którego ogon ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich, które zrzucił na ziemię i stanął ten smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby po porodzeniu syna jej pożarł. I porodziła syna, mężczyznę, który miał rządzić wszystkimi poganami laską żelazną. I pochwycony jest syn jej do Boga i do stolicy jego. A niewiasta uciekła na pustynię gdzie ma miejsce zgotowane od Boga, aby ją tam karmili przez tysiąc dni i dwieście i sześćdziesiąt. I stała się bitwa na niebie. Michał i aniołowie jego walczyli z smokiem, a smok też walczył i aniołowie jego, ale nie wygrali ani miejsce ich dalej znalezione jest w niebie. I zrzucony jest smok wielki, wąż ten starodawny, który jest nazywany diabłem i szatanem, który zwodzi cały okrąg ziemi i zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni a słyszałem głos wielki mówiący na niebie. Teraz stało się zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa Jego, ponieważ zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy ale oni zwyciężyli go dla krwi baranka i dla słowa świadectwa i nie litowali dusz swoich aż do śmierci. Dlatego weselcie się nieba i wy, którzy mieszkacie na nich, Biada obywatelom ziemi i morza, albowiem stąpił czart ku wam z gniewem wielkim, przeto iż wie, że mało czasu ma. Gdy więc widział smok, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która była, porodziła mężczyznę, ale dane są niewieście skrzydła dwa orła wielkiego, aby leciała od obliczności Węża na pustynię, na miejsce swe, gdzie jest karmiona przez czas i czasy i przez połowicę czasu. I wypuścił wąż z gęby swojej zaniewiastą wodę, jako rzekę aby ją rzeka porwała, ale ratowała ziemię niewiastę i otworzyła ziemia usta swe i pożarła rzekę, którą wypuścił smok z gęby swojej. Rozgniewał się więc smok na niewiastę i szedł, aby walczyć z drugim z plemienia jej, którzy zachowują przykazania Boże, I mają świadectwo Jezusa Chrystusa i stanąłem na piasku morskim.